Drożdże, ale mała pianka się tylko w szyjce zebrała. Jest, jest spokojnie. U mnie tej piany urosło ze 2 cm nad powierzchnią piwa, więc. A widzisz, ja mam nawet nie 1 cm, więc widać za mocno nie mieszałem. A, a czy co ja mam? 2 mm. No no to, to ja mam więcej. Ale ja mam dość zim... ja mam zimniejsze piwo, więc się tego można było spodziewać. A... No i co. Czujesz Zabawo. jakiś aromat z butelki? Właśnie. Mhm. Tak mi się kojarzy z pomarańczami. U mnie... Powiem Ci jedno słowo. Eee, limonka. No... Połączenie tej świeżej cytrusowości chmielu e, z taką inną właśnie bardziej e, głębszą i zbudowana przy prawek cytrusowością witbira, razem tworzy właśnie taki efekt aromatyczny, który przypomina mi limonkę. Dobra, to, to może przylejmy sobie do szklanek, bo no bo ja na przykład kolendry nie czuję, a podejrzewam, że w ja szklance też. ten zapach może się uwolnić. Dobra, więc nalewamy.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 z jednej strony uczucie w ustach przy piciu tak orzeźwiające jak przy naprawdę dobrym wicie mm -hmm, tylko z większą ale... pełnią, a potem z posmakiem goryczki jak ze świetnego Eila. Ale. ale jeszcze przed goryczką się taki słodkawy smak pojawia. No i to wszystko razem jest tak niesamowicie dobre. E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 140 kg chmieli amerykańskich. O, jaka dobroć. 145 kg amerykańskiego chmielu i to starcza o. na jedną warkę Imperium, jedną warkę Vivalavita i dwie warki ataku chmielu. Robi wrażenie, zwłaszcza, że tego chmielu zwykle do piwa idzie kilka szyszek. I to do no. takiego mocno chmielonego. No, naprawdę y, robi wrażenie. Ale tak że... odnośnie wpinte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 Nie pamiętam. Koło hmm, 6. Ja zapłaciłem na za 7 zł. 5.50? Ja zapłaciłem na swoje 7 zł, 5, nie, ja za swoje nie, 7 ja złote, czyli taka cena jak za wszystkie produkty ale browaru i co mocniejsze pinty. Uważam, że to nie jest zła cena. Uważam, że jak, że oczywiście chciałbym, żeby to piwo było dwa razy tańsze, żebym mógł go pić dwa razy więcej.